Panie Krzysztofie, wśród nowych odmian, takich tutaj zadbanych przez hodowców, widzimy 3-4 redliny ziemniaków posadzonych, takich jak to chłop wyhodował sobie w sposób całkowicie naturalny, no i widać, że no niestety jest to porażone przez wirusy, te liście wyglądają tak jak wyglądają, są poskręcane, zniekształcone, troszeczkę odbarwione, same rośliny są nierówne, no i zajrzeliśmy do bólew i no niestety te bulwy są takie jakie są, czyli słabe. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest to przykład poletka wysadzonego sadzeniaków, tak tak niekwalifikowanych, używanych bodajże trzeci rok, których no jest... Praktyka taka jest bardzo stosowana i bardzo powszechna wśród mniejszych, niedoświadczonych rolników, którzy wysadzają czy to własny materiał, czy, czy, czy od sąsiadów, czy gdzieś kupiony przypadkiem, bez, bez świadectw kwalifikowanego materiału, no i jest to taki właśnie efekt, przykładem. Ale to są tak naprawdę ziemniaki rozmnożone w sposób naturalny, tak, Tak. jak to się działo zawsze i to przy okazji świadczy o słabości tych naszych odmian, tak? No dokładnie, tutaj jest niestety choroby wirusowe są przenoszone przez mszyce, w zasadzie na plantacjach towarowych nie, zwalca, nie zwalcza się mszyc, zwalcza się stąkę przede wszystkim ziemniaczaną, ten oprysk my tutaj stosujemy w zależności od, od, od potrzeby niejednokrotnie 3-4 opryski na mszyce i choroby te, szczególnie no, te odmiany zachodnie, które jak wczoraj widzieliśmy na prelekcji doktora Wrubla z Bonina, że wypierają coraz więcej te odmiany krajowe ze względu na swoje cechy jakościowe które często powtarzam rolnikom wyhodowane przez zagraniczne hodowle nie mają takich cech odpornościowych i zdrowotnych jak te odmiany polskie. Ale tak jak patrzę właśnie na te odmiany, się porównuje właśnie ich stan, ich jakość. Tak? To odnoszę wrażenie, że jeśli chcemy mieć odpowiednich kryteriów handlowych, tak? potem towar, to już nie ma odwrotu. Po Jesteśmy skazani po prostu Oczywiście. na to, Oczywiście. Cały nowy. czas musimy się tłumaczyć naszym kolegom, czy to, czy to z Niemiec, czy, czy z innych rozwiniętych krajów, dlaczego tak mało nasi rolnicy inwestują w, bądź co bądź w podstawę uprawy ziemi czyli w kwalifikowany materiał sadzeniakowy, który często powtarzam, jest tak jak, jak, jak z fundamentem przy budowie domu. No, jeżeli mhm. się coś zawali na początku, to później się niestety ciągnie. No właśnie, dlaczego nasi rolnicy nie inwestują? Nie chcą czy nie mają pieniędzy? Tutaj też wczoraj padło kilka przyczyn. No, być może, że też jest to na samym początku jakiś tam większy koszt, co być może wielu rolników y, przeraża. Nagle wydanie z, czy zainwestowanie w materiał sadzeniakowy rzędu 3 czy 4 tysięcy. Po drugie, niestabilność cen. Tu jest też bardzo duża przeszkoda, że rolnik sadzą ziemniaki tak naprawdę nie wie, za ile on je sprzeda. I to są takie, wydaje mi się, dwie główne, główne przyczyny, że, że rolnicy nie chcą inwestować w ten materiał kwalifikowany. Bo się boją. Oczywiście, oczywiście to to jest, tak jak powiedziałem, że jest to znaczący koszt, aczkolwiek tutaj mamy też przykłady, jeżeli chodzi o przemysł, czy chipsowy, czy, czy frytkowy, który no, w zasadzie rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki na ten kierunek użytkowania, w zasadzie w 100% zakupują materiał zasadzenia kwalifikowany od firmy.